Jeszcze fasatem w TDI, Alfa popsuła wiele krwi Choć turbo głośno gwiszcze mi, ja spłacam raty, liczę dni Jeszcze fasatem w TDI, a ruda mocno drapie krwi W ciągle leją mi, ja ściskam gaz, jest siwy dym Miałem Alfę, padła mi korba, poszła na handel Czołga sprawdziłem po winie, czy przedniek nie ginie Ruszyłem w Berlinie, stanąłem w Szczecinie Płasa się nie psuje wcale, wszystko Bangla pływa się zabysił baku, handlarz zrobił planka Zapchałem na stację i zjadłem kolację Zalałem pod korek za pieniędzy worek jeszcze Fasatem w TDI Alfa popsuła wiele krwi Choć turbo głośno mi Ja spłacam raty, liczę dni Jeszcze Fasatem w TDI A ruda mocno drapie krwi Faktryski ciągle leją jak wciskam w gaz jest siwy dym Wjeżdżam na rejon swoich pasatę. Zazdrość sąsiad pojeździ Fiatem Jadę powoli, nie tracę kontroli Bo patrol policji za rokiem stoi Twoje pod dyskom, widzę tle koczę I widzę dziewczę za towar kocze ej. Ej, ej, ej. Pytam czy wsiądzie Passat B5 baby Witamy w Polsce jeszcze pasatem w TDI Alfa popsuła wiele krwi Choć turbo głośno chwiszcze mi Ja spłacam raty, liczę dni. Jeszcze pasatem w TDI A ruda mocno drapie krwi Wapryski ciągle leją mi Jak ciska w gaz jest siwy dym PASA Zamał sobie klasa PASA Król lewego pasa PASA Jazda, bez żadnych zasad Szczytek to i nie się w passa, sama sobie klasa passa, Król lewego pasa passa. Jazda, bez żadnych zasad Szczytek to i nie się w nasa Eee, wy daj supa A jak już dałeś to kliknij dzwoneczek Bo nie usłyszysz nowych pioseneczek